Bierzemy dwa jajka, obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobno przetowaną wodą, i kroimy i podsypujemy sosem. Smałujemy poczata, ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy, aż teraz wyrośnie nam czasto. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu. Słuchaj dalej. Anusz Widelec przyda Ci się to w kuchni. Witam serdecznie w nowym projekcie, jakim jest podcast anusz Widelec. Będziemy go wspólnie z Jackiem Kuchmistrzem prowadzić, czyli Jacek. Witam serdecznie. I ja, Paweł Prokopowicz. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. O czym będzie ten podcast? Podcast będzie o kuchni, o przygotowywaniu potraw, o różnych poradach kulinarnych z praktyki, o sztuczkach, o tym, co zdrowe, czego nie warto jeść. Tak więc zostańcie z nami, zasubskrybujcie i słuchajcie, a nóż widelec Wam się przydadzą nasze informacje. A w tej chwili zapraszam na odcinek... Pierwszy taki w sumie rozbiegowy, przedpremierowy, który udało nam się zarejestrować z Jackiem. Posłuchajcie. Odcinek przedpremierowy podcastu Anusz widelec. widelec. Nie mam wpływu na to, jakie jest zanieczyszczenie powietrza. Możemy mieć wpływ realny na to, co jemy. No, a im więcej zrobisz sam, od zera, to tym bardziej wiesz, co tak naprawdę będziesz jadł. Powiedz, co Ty najbardziej lubisz jeść. Co tam, co tam najbardziej, y, czym się najczęściej odżywiacie. Jakie potrawy są Twoje ulubione. Ja tak troszeczkę powiem, y, zmieniło się to. W tej chwili idziemy jakby tak z duchem czasu. Próbujemy przejść na wegetarianizm, ale nam to nie za bardzo wychodzi. Moją sztandarową potrawą, najlepszą od dzieciństwa, to są pierogi ruskie. O, uwielbiam. Y... I zawsze jeżeli mam taką możliwość gdzieś jestem, czy byłem kiedyś na wyjeździe w jakiejś delegacji czy coś to patrzyłem w karcie hotelowej czy mają pierogi ruskie i, i smakowałem czy to jest dobre czy jest niedobre. No ale te pierogi ruskie to też są, każdy robi inne i są i z miętą, i są i jakieś tam wiesz cebulą i są powiedzmy ze smalcem takie okraszone no bardzo tłusto i są takie delikatne. Jakie wy te pierogi? O, pierogi, to są pierogi innych nie ma, podstawowymi produktami jest, żeby zrobić pieroga to jest farsz i ciasto, które oblepi ten farsz a farsz się składa przede wszystkim, no tak mi się wydawało do tej pory, teraz się dowiaduję, że nie dla mnie podstawowym przepisem na pierogi ruskie to są ziemniaki, ser biały mhm. cebula sól, i sól pieprz tak i, ile, i jak, tak jakim, jakie robisz farsz? proporcje dwa razy więcej ziemniaków niż sera ja znam taką proporcję. Proporcje są różne. Ja zaczynałem od proporcji y, dwa razy więcej ziemniaków niż ser, ale stwierdziłem, że to są złe proporcje. Mhm. Ewoluowałem poprzez y, pół na pół. Tak. Y, tak, pół na pół, czyli kilogram ziemniaków, kilogram sera, a w tej chwili y, robimy y, na przykład kilogram ziemniaków, pół kilo sera, mhm. ale, osobi ale osobiście lubię lubię takie właśnie bardziej serowe lubię te serowe właśnie pierogi ale jakoś tak jakoś tak się utarło czy tak się stało, że um, ostatnio właśnie u nas Kamina przyjechała do nas na święta Bożego Narodzenia i smakowały jej te pierogi ja prosiłam mnie o przepis, a ona jest taka mm, bardzo zasadnicza i lubi mieć wszystko tak od kreski do kreski no i to ja postanuję, mm -hmm. dobra słuchaj to ja Ci opowiem, to ja było tak, że e, zaczyna się od tego co mam e, czego mam najmniej, prawda tak. Czyli przykładowo, jeżeli mam e, przykładowo, mam pół kilo sera, to do tego dostosowuję e, ilość ziemniaków. Mhm. Tak. E, jeżeli mam, no i cebuli. No. Tak. Z cebulą to jest tak. I to, jest, e, to jest, wbrew pozorom, to jest problem. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto lubi cebulę, niestety nie może ich dawać zbyt dużo, ponieważ potrawa e, będzie zbyt mocno pasniała cebulą. Tak jest, tak. I niestety mhm. na cebulę, z cebulą musi być umiar, czyli powiedzmy, na te proporcje, które przed chwileczką powiedziałem, czyli pół kilogram ziemniaków, pół kilo sera, daje takie średnie, średnie to myślę tak pół pięści dorosłego mężczyzny, daje dwie takie średnie cebule. No ja też więcej nigdy nie daję, bo to później jest, może jest i smaczne, ale ciężko strawne, bo cebula jest w sumie najgorzej strawna w tych pierogach, prawda? Z tego wszystkiego. A jak tą cebulę przygotowujesz? Ją? Smażysz na maśle, na oleju, na, na, na czymś innym? Tak, smażę na maśle, nie na maśle, smażę na oliwie po prostu, czyli kroję cebulę na pół, wzdłuż mm -hmm. i w poprzek, na proste takie kwadraciki i tą cebulę przysmażam na taki złoty albo ciemnozłoty kolor i zostawiam. A jak, ja, ja znam taką fajną sztuczkę no, na szybkie obieranie cebuli? Mianowicie, nie obierasz jej, tylko kroisz ją na pół I potem wtedy jednym ruchem ściągasz sobie, wiesz Łapisz od strony tam powiedzmy szczypiorka Nie od, nie od dołu, tylko od góry Łapisz sobie y, nożykiem Podważasz sobie tą łuskę taką obeschniętą Pociągasz jednym ruchem i już masz obraną cebulę Jedną połówkę Też dobre też Robuj sobie kiedyś, bo to jest też. taka szybka metoda dosyć mhm. Nie, nie znam tego no i w zasadzie cało. Zaczynamy, w zasadzie to ja zaczynam przede wszystkim od ziemniaków. Bo tutaj jest... Ja tego nie znałem. Zawsze się zastanawiałem, jak to się dzieje, że najlepsze pierogi, ale to być może wielu ze słuchaczy może mieć podobne odczucia. Najlepsze pierogi, najbardziej mi pierogi smagowały, jak załozili mnie na wieś do babci dziadka i tam babcia mhm. zrobiła ruskie pierogi. To było, to było, to były najlepsze. No ale wiesz, bo są właśnie różne rodzaje ziemniaków, różne odmiany i mają różne przeznaczenie. Są ziemniaki na przykład takie na frytki, są ziemniaki na purée, są jakieś tam ziemniaki kremowe, są sypkie, są takie właśnie, które się rozłażą później po ugotowaniu. I tutaj trzeba by było odpowiednią odmianę dobrać i będą wtedy najlepsze, a Dobrze. oprócz tego ugotować je w mundurkach tak zwanych, czyli w łupkach, prawda? Dobrze, to proszę mi powiedzieć, w jakiej sieci sklepów robisz zakupy. No to zależy, jakie. Warzywne, to nas interesuje. Warzywne, no na przykład warzywne to kupuję w takich, powiedzmy, delikatesach, gdzie wiem, że te produkty są zawsze świeże, zawsze są ładne, nie są zwiędnięte, nie są zgnite, nie są zepsute i wolę kupić troszkę droższe rzeczy, nie takie najtańsze, ale żeby były świeże, albo na przykład na jakimś tam bazarze i jeżeli jesteś na tym bazarze, to pytasz się pana, proszę pana jakie i jakiego gatunku pan posiada w sprzedaży ziemniaki, tak? Czy jak? No, można jeżeli znamy te odmiany ziemniaków i wiemy co chcemy kupić, prawda? Albo możemy wprost zapytać jeżeli to handluje ktoś, kto te ziemniaki produkuje, czyli tam uprawia to zapytać o ziemniaki, które byłyby na przykład z dużą zawartością skrobi żeby się nie rozpadały no to jeżeli mamy szczęście i sprzedawca się zna, albo ten akurat sprzedaje kto hoduje, czy produkuje i wie o co chodzi i nam powie, no to mamy wtedy szczęście. Jeżeli nie, to sięgamy do internetu i sprawdzamy jakie są w Polsce produkowane, czy hodowane rodzaje ziemniaków i które nadają się do czego. Dla nas potrzebne są ziemniaki, które będą nadawały się do gotowania w wodzie, prawda? Tak. W związku z tym, mamy takie ziemniaki i gotujemy je w mundurkach. Dla kogoś, kto ma awersję do obierania takich ziemniaków później, no oczywiście po ugotowaniu czekamy, aż wystygną. Ja za chwileczkę powiemy, dlaczego tak robimy. Dla kogoś, kto ma awersję i ma problemy z obieraniem warzyw, które zostały ugotowane razem ze skórką, Proponuję alternatywę. Ziemniaki wrzucamy do gotującej się wody, lub jeszcze coś lepszego. Ziemniaki gotujemy w takim naczyniu do gotowania na parze czyli. też można. Mhm. Garnek w garku. I teraz... Albo parowar po prostu, i tam też te ziemniaki mają taką konsystencję bardzo zwartą i się nie rozpadają, a przy tym mają bardzo fajny smak. Tak. I Bo teraz... woda nie wypukuje i, i tych substancji wszystkich i nie. Tracą smaku. Właśnie, to jest przed... właśnie, i w związku z tym, że na więcej witamin jest pod skórką, dlatego gotujemy w skórce, a jeżeli już obierali, obraliśmy je, ja obieram y, ziemniaki, obieram takim specjalnym nożykiem, który ściąga taką cieniutką warstwę tych ziemniaków i y, y, gotuję je właśnie na parze albo wrzucam je do gotującej już się wody, żeby jak najmniej utraciły swoich walorów odżywczych. Witaminy C między innymi pozorowi ja też. Ci, ja Ci powiem, że ziemniaki ogólnie to najlepsze są właśnie według mnie albo pieczone w piekarniku, w mundurkach w całości i one są, no moim zdaniem są pyszne. To jest też moje, mój ulubiony sposób na ziemniaki. Albo właśnie ziemniaki z parowara, bo one jeżeli ktoś nie jad, a sobie spróbuje to podejrzewam, że ciężko będzie mu wrócić później do takich ziemniaków gotowanych w wodzie i na przykład ubijanych na pire, bo zupełnie inny jest smak tych ziemniaków z parowara. Dobrze, jest taki tylko... prawdziwy smak tego warzywa, zresztą każdego warzywa, nie tylko ziemniaków, prawda? Proszę rozwikłać zagadkę, ponieważ przypuszczam, że gro naszych słuchaczy wie, co to jest garnek, co to jest woda wlana do garka, natomiast może ktoś nie wiedzieć, co to znaczy parowar, proszę powiedzieć mniej więcej, o co to no, chodzi? Parowar to jest takie urządzenie na prąd elektryczny najczęściej, wlewasz wodę do, na sam spód tego naczynia, tam jest grzałka i ta woda jest podgrzewana i jako para wodna już przedostaje się do naczyń, które mają zamiast dna taką siatkę i sobie krąży w ten sposób wszystko co gotujemy w parowarze nie spoczywa w wodzie, ani też w żadnym tłuszczu, tylko jest gotowane poprzez parę wodną, która otacza te wszystkie potrawy. Potrawy mają swój smak, nie mieszają się smaki poszczególnych komponentów, czyli na przykład jeżeli gotujemy brokuły, marchewkę, ziemniaki, rybę, to wszystko ma swój i tylko swój smak. Tak jest. A oprócz tego no, nie używamy wiadomo tłuszczu, nie wypukujemy, nie wylewamy wody, nie odsydzamy tego co gotowaliśmy, czyli wszystko co warzywo zawiera, to zostaje w tym warzywie. I jeszcze co ciekawe możemy używać mniej przypraw i delektować się smakiem właśnie warzyw. Samych w sobie, bo one wtedy są pyszne. No, na przykład marchewka, czy właśnie broku, czy chociażby kurczak, no cokolwiek co zrobisz z parowara, ma zupełnie inny smak niż taki, co znamy z kuchni tradycyjnej, gotowanej czy smażonej. I właśnie te rzeczy z parowara są moim zdaniem jednymi ze smaczniejszych. Oprócz parowara może być i, jeszcze... i zdrowszy przy okazji. To drugi to jest kombiwar, tak się nazywają, ale. Ale o tym to już może słuchacze zajrzą sobie do strony internetu. No może coś kiedyś rozwiniemy to dalej, bo to, bo to nie wszystko musi być na no dzisiaj. No to wracajmy prawda? do głównego nurtu naszej, naszej Dobra, się, to wracamy naszej, naszego spotkania, w którym są tak. pierogi ruskie. Tak, już tak się ułożyło, prawda? No bo tylko, tylko hmm. napomnijmy, że te produkty, o których mówił właśnie tutaj mój przedmówca, są firmy, na przykład firmy Tefal, albo firmy Zelma, albo firmy Philips i tak dalej. Wracamy do tego. My, my, ja przez wiele lat się zmagałem z tym, i zachodziłem w głowę, jak, co to się dzieje, jak to się dzieje, że te właśnie pierogi... A, dokończę. Stanęliśmy na to, że najlepsze pierogi robiła moja babcia na wsi. Następnie najlepsze pierogi robiła właśnie moja teściowa. No i e, wiadomo, że jeżeli to ściowa, no to i moja żona robiła najlepsze pierogi. I zachodziłem w głowę, jak to się dzieje, jak to się dzieje. No i okazuje się, moim zdaniem oczywiście i w moim wóźcie, okazuje się, że tą tajemnicą jest to, że ziemniaki gotujemy poprzedniego dnia. Czyli jeżeli planujemy, że w poniedziałek będziemy robić ruskie pierogi, Ziemniaki sobie gotujemy w niedzielę i odstawiamy gdzieś w bezpieczne miejsce, żeby nam zwierzyna domowa czy jakaś inna leśna, jeżeli mieszkamy gdzieś w leśniczówce, nie zjadła, nie podjadła tych jakichś dzik na przykład nie przyszedł w nocy do naszego, do naszego gospodarstwa i nie zjadł nam tej, tych ziemniaków. Gotujemy ziemniaki dzień wcześniej i cebulę smażymy. Możemy smażyć cebulę już tego dnia, kiedy będziemy robić to i czekamy, aż cebula smażona, nie chcąc, smażona na tłuszczu. Używam do tego oleju z, lub oliwy do smażenia, bo są już takie, pojawiły się. No oczywiście, że nie za dużo, ale to mi się jednak, moim zdaniem, na tłuszczu musi być to smażone. Dla mnie ciemno-złoty kolor i, co jest ważne, zostawiamy również do wystygnięcia tą cebulę, żeby, żeby w, w połączeniu z serem nie spowodować zjawiska, że ten ser nam się zaparzy czy to od gorących ziemniaków, czy od gorącej cebuli. No i mieszamy to wszystko, mhm. proszę Pana. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. No ręcznie, mieszamy ręcznie, czyli te ziemniaki dzień wcześniej ugotowane na parze, tym kombiwarze, czy ugotowane, w mundurkach obrane, gnieciemy. Ja kiedyś używałem takiego, takiej prasy z dziurkami, do której się wkłada, tylko że to należy robić, gdy ziemniaki są jeszcze ciepłe. Tak, bo później są tak. sztywne i ciężko, z, można to ciężko będzie taką to zrobić. Lub, jeżeli ziemniaki już wystygły, bo myśmy gdzieś zapomnieli albo wyszliśmy z domu, używamy do tego maszynki do mięsa. Też jest to dobre. No i to jest to do, dobry sposób, nie najgorszy. I tu już w zależności od tego, jak to lubi, bo na pewno generalnie jest tak, że część populacji, część ludzi uważa, że warzywa powinny być al dente albo półkruche po polsku, a inni lubią takie rozciapciate, czy takie bardzo miękkie, które widelcem, czy łyżką można rozgnieść i też te, i gustują w tego typu yy, warzywach. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. Można zrobić w ten sposób, że ser i ziemniaki przepuszczamy przez maszynkę do mięsa. Nie robimy tego z cebulą i to wtedy wszystko mieszamy lub przez maszynkę przepuszczamy tylko i wyłącznie ziemniaki, a ser rozgniatamy na przykład widelcem, żeby on był w postaci takich grudek, takiego żwirku powiedzmy jak w akwarium czy grubszego piasku. No i to wszystko mieszamy do takiej jednolitej masy no i już mamy zrobiony zrobione farsz drugą tajemnicą, jest drugą tajemnicą teraz czas na ciasto trawy potrawy pracochłodnej notabene jaką są pierogi ruskie to jest ciasto no właśnie i tutaj tutaj najprędzej można polec ja osobiście przez wiele lat w naszej domu w naszej rodzinie robiłem Podział ról był następujący, ja przygotowywałem farsz, Gabrysia robiła ciasto i lepiła pierogi, bo tak jak powiedziałem, pierogi mojej teściowej są bardzo smaczne, bardzo dobre, a między innymi tajemnicą było to, że teściowa robiła takie jedwabiste, E, miękkie i smaczne ciasto. Mm -hmm. no, no i teraz właśnie, jak, jaki ja, sekret jest ja tego wiem. ciasta? Ostatnio się na stronę spryciarze.pl No bo słuchaj, można ciasto robić tak, albo przygotowując je, zaparzając w pierwszym etapie wod wodą gorącą mąkę. Czyli powiedzmy, gotujesz sobie wodę w czajniku, prawda? Robisz taki kopczyk z Mąki, no nie wiem, powiedzmy pół kilograma mąki. Ja czy Słuchaj, kilogram, ja proponuję e, e, e, zrobić w zasadzie takich, tak jak powiedziałeś na początku, pół kilograma, żeby to były mniejsze porcje, e, proporcje, bo wtedy nawet jeżeli nam coś nie wyjdzie, to mamy jeszcze hmm. drugie pół kilograma, które możemy poczytać w internecie i ewentualnie coś poprawić w technologii wykonania. Tego. No i... i ja zazwyczaj robię używając około pół kilograma, bo ja generalnie przepisy to wiesz. M... Najczęściej mam um, gdzieś tam jakieś przepisy, ale robię też albo z głowy, albo na wyczucie. No to wiadomo, jeśli robisz jakąś potrawę już kolejny raz, no to yy, po pierwsze Ty pamiętasz te składniki, a po drugie masz wyczucie mniej więcej, znasz konsystencję, znasz te smaki, znasz czasy i tak dalej. Nie wiem, czy Ty też podobnie tak, to robisz. tak. Ale Są wyjątki, ale o tym będzie innym razem, ale generalnie tak jak mówisz, tak. No ale ciasto no to, to, jest takie, to jest taka rzecz na wyczucie, czyli około pół kilograma mąki, no to sobie wysypujemy mm, na stolnicę, czy też na, na, na stół, na blat. Jeśli mamy stolnicę, to lepiej, bo wtedy nie brudzimy sobie kuchni i nie niszczymy blatu. I od tego zaczynamy, prawda? Ja, ja robię, znaczy mówię, można robić tak, albo zaparzając mąkę wrzątkiem, albo używając zimnej wody. W powiem ci szczerze, że, że o, o tym, żeby zaparzać mąkę, to ja pierwszy raz teraz słyszę. No to ja ci powiem mój sposób. Ja ci powiem mój sposób. Bierzesz około pół kilograma mąki, zaparzasz to, czyli gotujesz sobie wodę w czajniku, robisz taki kopczyk. Ja dodaję tam szczytę soli. Dodaję łyżeczkę oleju, żeby to ciasto było takie delikatnie natłuszczone Wtedy jest miękkie I w ten kopczyk wlewam około pół szklanki gorącej wody, od razu mieszając nożem I wtedy ta mąka zaparza się, rozgrzewa się troszeczkę i wchłania tą wodę Wtedy sobie wyrabiam to nożem, później już ręką, tak żeby ta woda została zabrana przez mąkę I później dodajemy jajko I teraz tak Znowu są różne wariacje na ten temat, albo robisz zupełnie bez jajek i wtedy ciasto jest właśnie takie miękkie, bardzo, yy, tak jak mówisz, gotowe te pierogi są mięciutkie, albo używasz samych żółtek, albo używasz całych jajek, tylko jeżeli dasz całe jajka i dasz dużo tych jajek stosunkowo, to wtedy białko ścinając się powoduje to, że ciasto ugotowane jest twarde tak. i te właśnie z dużą ilością jajek, a zwłaszcza białek hmm, są najtwardsze. I, I właśnie moim zdaniem cała tajemnica tego ciasta, żeby ciasto było smaczne i miękkie, to jest to, żeby nie dawać dużo jajek Albo używać na przykład jednego jajka i samego żółtka, jeśli potrzebujemy Moim zdaniem wystarczające jest jedno jajko na pół kilograma mąki I później jak już zagniatamy to ciasto, żeby miało odpowiednią konsystencję, możemy sobie uzupełniać, jeżeli czujemy, że Ciasto jest za twarde, możemy uzupełniać sobie wody i to jest chyba najlepsza metoda I wtedy zagniatamy, to zagniatamy, zagniatamy, zagniatamy, aż uzyskamy jednolitą kulkę dosyć miękką Taką, żeby, żeby powiedzmy jak, jak sobie wbijemy palec, żeby on spokojnie mógł lekutko w to wejść. I bardzo ważna uwaga z mojej strony jest taka, że ciasto trzeba przykryć i odstawić, żeby sobie odpoczęło. Wtedy ta mąka y, troszeczkę jeszcze się podda, zareaguje sobie z wodą i ciasto takie, które odpocznie pół godziny, czy godzinę, zupełnie inaczej się wałkuje i wtedy jest, no powiedziałbym, łatwiejsza robota. Co Ty byś do ciasta chciał dodać? Od siebie. Czyli reasumując, to, robimy, to jest tak. Pół kilograma mąki pszennej tak. No ja używam tortowej, eee, albo Nie wiem, jakiej, wrocławskiej, czy, czy... To, to mąkę przesiewamy przez sitko. że to jest, przesiewamy... No, no, no momencik, momencik, tylko skończmy ten. Tak, pół kilograma mąki pszennej, dwa żółtka, albo jedno jajko, około 300 ml ciepłej wody, lub wrzątku, tak jak powiedziałeś, i pół łyżeczki soli. I tak jak powiedziałeś, robimy kopczyk na... Mm, na robimy kopczyk na... <śmiech> na środku deski e, tej takiej to znaczy, do przesiewamy ciasta, mąkę, którą... ona tworzy nam taki kopczyk. Robimy na środku dziurkę. Ja tam daję, mówię łyżeczkę oleju, nie więcej. Dajemy tą sól. Ja, y, daję wrzątek. Zaparzam sobie to ciasto. Zaczynam je wyrabiać. Wtedy jak już ten, ta woda zostanie wchłonięta, wbijam jajko i sobie wyrabiam dalej. Jeżeli Robimy pierwszy raz, powiedzmy, nie mamy tej proporcji, o, tam mniej więcej około szklanki wody będzie potrzebne. Może całe, może, może szklanka, no zależy też, jaka to jest mąka, prawda? I sobie wyrabiamy i wtedy, jeżeli czujemy, że to ciasto ma zbyt twardą konsystencję, uzupełniamy wodą. Podlewamy sobie i wyrabiamy ciasto, aż to wszystko się zbierze w jedną kulę. Tak. I ciasto powinno być... Dosyć miękkie, no jak najmiękkie. Ja to proponuję dla smaśno. tych, którzy się obawiają, że im coś nie wyjdzie, albo będą się denerwować, to proponuję to samo zrobić, ale na przykład w misce takiej średnicy, powiedzmy, jakby to powiedzieć, ile... Górnej średnicy jak półtorej koperty listowej, białej, która nam przysyła jakaś firma, nie wiem, 20 cm, 30 Albo sobie zacząć od szklanki mąki, prawda? Z spróbować sobie na mniejszej ilości. Tak, tak, Chodzi o to generalnie, żeby się na początku nie zniechęcać i nie martwić tym, że to się lepi, że to żółtko się tak rozchodzi, rozgniata, ta mąka się jakoś tak tutaj bryluje, z wodą się trochę nie chce łączyć, lepi się do wszystkiego i niemiłosiernie można to zrobić na początku i zawsze jest, zawsze jest lepiej podsypać mąki niż później powiedzmy dolewać wody no bo jak już mamy czyste ręce w cieście no to zawsze lepiej jest nam podsypać troszkę mąki tak, dlatego w pierwszym etapie proponuję na przykład ten kopczyk powoli, powoli zagniatać na przykład łyżką drewnianą lub nożem żeby wstępnie to się jakoś tam nam zagniotło, a później już robić to ręką hmm. można, można można dać jeszcze do ciasta jedną łyżkę oliwy żeby to ciasto było takie bardziej nie wiem, włoskie, czy jakby lepiej odchodziło od ręki. Można dać, można dać jeszcze łyżkę oliwy, zagniatamy to, jak powiedziałeś, ciasto ma być sprężyste, czyli po wciśnięciu, tak jak powiedziałeś, palca, ma lekko odchodzić, ta dziurka ma się jakby sama zasklepiać. Odkładamy, przygrywamy to, odkładamy na ile? No mówię, na pół godziny, można na godzinę, jeżeli mamy na tyle czasu, ale pół godziny powinno już być dobrym czasem, dlatego żeby ciasto odpoczęło i przykrywamy to ciasto miską. Podsypujemy troszkę mąkę pod spodem. Generalnie ciasto tak obsypujemy z każdej strony. pruszymy je mąką, prawda, żeby sobie nie obsychało, jak już mamy zrobioną kulkę i przykrywamy garnkiem albo miską, żeby sobie odpoczęło. I teraz tak. Ktoś, to będzie robił to po raz pierwszy. To apeluję, żeby się nie denerwował, nie myślało, bo, że kiedyś kupowałem sobie takie pierogi, babuni w sklepie, kosztowały tam 2,50, 5,50. Przychodziłem do domu, wrzucałem do wody, już były gotowe, a tutaj muszę myśleć o tym, czy o tym, że muszę obrać ziemniaki, czy ugotować w mundurkach, zostawić na drugi dzień i się tym zająć. Proszę się nie przejmować tym po jakimś czasie, jeżeli po pierwsze macie radość tego, że wykonaliście coś własnymi rękoma, zaimponowaliście swojej mamie, cioci, dziewczynie, że jesteście na przykład dobrym materiałem na ojca e, dzieci tej dziewczyny na przykład i jak świecie rutyny, to już będzie po prostu tak mm, odruchowo. Jeżeli planujesz robić to, obierasz, czy gotujesz ziemniaki, odstawiasz, zapominasz o nich. Na drugi dzień, tak jak powiedziałem i tak jak powiedziałeś, obrałeś cebulę, smaży się cebula, w tym czasie zajmujesz się ciastem, rozkruszasz sobie ser, cebula się usmażyła, ciasto zrobiłeś, cebula, cebula Ci stygnie na patelni, a ciasto jest w tym garku pod przykryciem, ściereczką, czy miską i sobie po prostu jakby tak no, staje się jednolite, jednolitym ciałem, następuje tam jakaś reakcja chemiczna i to się wszystko łączy i w tym czasie robimy coś innego, prawda, cokolwiek to no, na przykład odrabiamy lekcje oglądamy telewizję albo nagrywamy podcast, no i później po godzinie czy po dwóch przychodzimy i zaczyna się pierwsza zabawa, to była rzecz, która najbardziej mnie odstraszała od robienia pierogów, a nie od jedzenia pierogów co to było? Czyli Czyli bierzemy to ciasto, odkrawamy sobie kawałek lub urywamy kawałek, bierzemy wałek i wałkujemy. Hmm, teraz, są tak, tak, teraz są takie fajne wałki e, metalowe albo kamienne, e, których, rączka, których rączki są stałe, One mm -hmm. tam jakoś tam są na ośce, i sobie tym wałkujemy, właśnie e, tym wałkiem. i Dosyć to dobrze nie, przy, nie przywiera ciasto, nie przywiera Ale ci... w momencie, gdyby ewentualnie ale ja Ci powiem, że ja mam dwa wałki właśnie Jeden ma mój syn taki mały I ma taki właśnie, że mówisz, rączki są stałe I on akurat on bardzo lubi wałkowanie I chyba wszystkie dzieci to lubią A ja mam taki wałek no, Stary jeszcze taki Gdzie jest to z jednego kawałka drewno wykonane Duży, ciężki, ale Dobrze się nim robi To jest wałek o, po mojej babci A moja babcia mówiła jeszcze, żeby ciasto na pierogi Było dobre, to trzeba je zbić Czyli jak wyciągasz spod tej miski To uderzasz wałkiem tak jak powiedzmy drożdżowe, też uderzasz parę razy, żeby tam powietrze wyszło, prawda? Czyli przed ukrojeniem kawałka jeszcze sobie wyciągasz to ciasto i tam pobijasz troszkę I wtedy sobie spłaszczasz je po prostu i odkrawasz jeden kawałek No i posypujesz blat mąką, czy tam stolnicę, czy, czy czy stół Obsypujesz ciasto z jednej, z drugiej w rękach tą mąką delikatnie Formujesz taki placuszek okrągły To robisz ręcznie jeszcze i dopiero wtedy przystępujesz do wałkowania. W momencie, gdy wy rozwałkujesz, powstaje Ci taki duży placek. Ciasto nie może być zbyt grube i nie może być zbyt cienkie. No, no właśnie, tutaj jaka to... grubość? 2-3 mm? Tak. 2 mm, ewentualnie 3. Podobnie robię ja? Możesz robić grubsze i jeszcze rozciągać w palcach, ale to chyba metoda jest Tak. Taka Jak mniej Jak chcesz popularna. robić artystyczne... Jak chcesz robić takie artystyczne zakończenia, to wtedy tak, można tak robić. Mój tato miał taką metodę, że poszedł do tokarza i poprosił go, żeby mu wytoczył taki wałek, którego, którego, końce wałka, którego końce wałka były właśnie wyżej niż środek tego wałka o te 2 mm. I w ten sposób robiło się tak, że, że to ciasto zawsze było na całej rozciągłości, było takiej samej grubości. No, Sprytny pomysł.. Tak. Zresztą e, teraz są teraz takie są maszynki do robienia mm, makaronu. Do robienia makaronu i widziałem właśnie na jakimś folderze była końcówka do, e, która nie rozcinała tego ciasta, tylko robiła właśnie takie płaskie placki. Takie paski można. No dobrze, ale teraz tak, jak wokujesz, no to, to ciasto odwracamy na prawo, na lewo, na prawo, na lewo, najlepiej parę razy przewracać, nie za bardzo dużo tej mąki sypać, bo tam z tej strony co będziemy kleić, to, to ciasto musi być lepiące, tylko tyle, żeby podsypywać, żeby to się nie przyklejało. I dobrze jest to ciasto sobie odwracać, prawda? Czy też robisz to w ten sposób? Tak, tak, tak. No to taka metoda jest to najlepsza. To ja to akurat y już robię powiedzmy tak. Na dosłownie rzucam ten, tak, rzucam tę ten, ten, odrobinę ciasta, rozwałkowuję, rozwałkowuję, tak jak mówisz. Już nawet tego nie liczyłem, robię to druchowo-machinalnie. Odwracam, odwracam, wałkuję, odwracam, aż uznaję, że ta, ta grubość, która jest, jest odpowiednia. I, no i tak, i, i biorę. I teraz, w zależności od tego, jakie, robimy, jakie lubimy pierogi, czy lubimy małe. Bierzemy zwykłą, tradycyjną, o cienkich ściankach szklankę, taką do koszyczka na przykład. Natomiast jeżeli lubimy większe pierogi, ja używam, w tej chwili używam taki mam, kupiliśmy komplet pojemników do pakowania z, z taką silikonową szczelką do szczelnego pakowania i przechowywania żywności na przykład w zamrażalniku, albo w lodówce, mm -hmm. albo, albo do brania sobie do pracy, ale to jest naprawdę dobrze wykonane, bo są cztery zamknięcia, cztery klipsy są na czterech ściankach i to jest... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto wyłożyć troszeczkę więcej pieniędzy i kupić coś, co będzie szczelnie zamknięte i wtedy nie ma problemu, że sobie bierzemy na przykład jakieś jedzenie do pracy z sosem albo nawet zupę, i w pracy sobie gdzieś tam podgrzewamy, jak mamy taką możliwość, i nie ma obawy, że w torbie nam się wyleje, bo uszczelka jest nieszczelna. No no w każdym razie między innymi mamy, mamy właśnie taki e, pojemnik. On jest w średnicy chyba około 5 cm, może 7 cm okrągły, i ja nim wycinam właśnie kółka, wycinam kółka, na te kółka bierze się łyżeczką nakłada. I może teraz są dwie metody. Albo robimy pojedynczo, albo robimy seriami. Mhm. Moim zdaniem robienie seriami jest szybsze i lepsze. Mhm. Tak. Czyli na przykład wycinamy nie wiem jak to się złożyło tak jakoś przypadkowo, ale mi wychodzi zawsze tak że do garka już gotowego pierogu, pieroga to wrzacam, wrzucam w ilości, ilości 13-15 do... to jest najlepsza metoda. Tak. Chyba każdemu tak. tyle wychodzi optymalnie. Mhm. Tak, tak. No i wycinam sobie tyle kółek, e, biorę farsz, na, każdy, na każde kółko kładę farsz, no i później biorę w rękę i to, to mi sprawiało najwięcej trudności. Nie, na początku sobie, Teraz w ogóle sobie nie wyobrażam, jak ja mogłem kiedyś nie umieć tego robić, ale tak rzeczywiście było. No wiesz, nie każdy lubi, ja na przykład lubię lepić pierogi. Bierzemy, bior, biorę sobie, bierzemy sobie tak jakby, tworzymy kółko, Pal kciukiem i palcem wskazującym. Na to kółko kładziemy tego pieroga z tym ciastem. Od góry drugim, ja akurat jestem praworęczny. Także to kółko robimy palcami lewej ręki. Na to kładziemy tego pieroga z tym ciastem. Lekko palcem wskazującym prawej dłoni ugniatamy. O, I nam się to powoli składa, i tak cyk, cyk, zlepiamy dwie. Krawędzie tego ciasta no i tak już jak jest zlepiony, to wtedy możemy jeszcze tak albo normalnie jest zlepiony, albo można jeszcze tak artystycznie przyszczypywać z jednej strony, żeby on miał taki kształt. Mhm. Pieroga ja z na przykład robię yy, falbankami. Robię inaczej troszkę, bo ciasto rozwałkowane sobie kroję w takie kwadraciki, wiesz, kroję nożem. Bo jak kroisz sobie szklanką, no to zostają ci yy, kawałki ciasta, które są. Jakby odrzutem i potem musisz to zagniatać i wałkować jeszcze raz Prawda? I, I to ciasto już ma troszkę mąki jest twardsze niż to, które masz schowane w misce Potem musisz to jakoś przerabiać jeszcze raz i tak dalej A ja sobie kroję nożem w jakieś tam kwadraty czy prostokąty I wtedy nie mam już tych skrawków, które trzeba jeszcze raz zagniatać i wałkować No i później sklejanie całe jest bardzo podobne Gotujemy sobie wodę, najlepiej w dużym garnku, nie wiem, 3 litry mniej więcej Garnek I tam powiedzmy te 2,5 litra wody dajemy, tak żeby, te pierogi, tak żeby te pierogi się nie sklejały, nie było im tam ciasno I sobie wrzucamy porcję 13-15 pierogów, to jest tak optymalnie Ile gotujesz takie pierogi i na jakim ogniu? Dajemy duży ogień, wrzucamy pierogi Podobnie jak makaron, ma... woda ma wrzeć, jak wrzucamy tak, ma, mieszam łyżką, delikatnie łyżką drewnianą. Ja też drewnianą. Żeby nie, nie przywarły do dna. E, w momencie, gdy wypłynął, zmniejszam gaz na średni albo na minimum. No i potem 5-10 minut od wypłynięcia, prawda? Aż 10, wyłabiam. to ja 3-5 do 5 minut i mi to wystarcza. Zależy hmm. może, jakie duże te pierogi. No to najlepiej to po prostu, wiesz, ugotować, wyłowić na początku. .łowić sobie jednego i zobaczyć, Wy... czy jest dobry. Tak. Mhm. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Ale na pewno, jak już wypłyną, to zmniejszamy płomień, bo jeżeli, czy tam, czy tam płomień, czy, czy też płytę elektryczną, no bo to różne są teraz te kuchenki, w każdym razie... Albo indukcyjną. Albo indukcję. W każdym razie, jeżeli już wypłyną, zmniejszamy intensywność gotowania, bo tak to by nam się ciasto rozleciało po jakimś czasie. No i w ogóle w, mogą, część wody może uciec jeszcze. Mm -hmm. z taka, no, już. no i A później... No mów. No i mamy już wyłowione te pier. wyławiamy po tym fakcie wyławiamy takim, taką specjalną packą z dziurkami, wyławiamy pierogi, odkładamy na talerz, w międzyczasie tam szykujemy drugą partię, wtedy zagęszczamy ruchy, wrzucamy, czynność powtarzamy. Może Tamtego być dwie osoby też, jedna lepi, druga wrzuca i wyciąga, to też jest dobry sposób. No, jeśli mamy może, to tak, będzie szybciej. Mm -hmm. tak, będzie szybciej w międzyczasie tamte pierogi troszeczkę ostygną wtedy obraca je albo przekładam je na drugi talerz, żeby jeszcze wystygły mm -hmm. następnie smaruję oliwą albo leję, leję troszeczkę oliwy do miski, do której wrzucam już wystygnięte pierogi mieszam je, tak za, zamieszam zakręcę, następną partię zamieszam, zakręcę i następną partię zamieszam, zakręcę e, ważna uwaga, jeżeli ktoś będzie chciał robić powiedzmy na tej zasadzie że chce najpierw zrobić pierogi, a później je gotować e, a później tak musi przygotować po pierwsze musi położyć je w, w miejscu podsypanym mąką, bo tak. pierogi mu się przykleją do dna i drugie po drugie najczęściej musi przykryć, przykryć taką ściereczką czystą e... rynianą lnianą i nie mogą długo leżeć, bo wyskamy. sobie wysną i będą niedobre. Tak, tak. No to wszystko robimy podobnie, czyli metoda jest jedna. No życzymy smacznego. <śmiech> Zapraszamy do słuchania i komentowania i możecie też podawać przepisy, znaczy potrawy, o których byście chcieli usłyszeć, a my z Jackiem postaramy się opowiedzieć, jak w smaczny i szybki sposób, łatwy je przygotować. No w każdym razie, dla wszystko jedzących yy, mogę, możemy zapowiedzieć, że będą potrawy również mięsne. Dla wegetarian... Będą może, chleby, Jacku. Yy, wegetariani jedzą chleb? Dla wegetarian chciałem powiedzieć, że, że będą potrawy z warzyw i z owoców. A dla wegan, to nie wiem, co powiedzieć, bo oni jedzą tak mało, że je że też będziemy, po, po, powiemy o jakichś tam różnego rodzaju sałatkach. Ja pamiętam, parę lat temu, kiedy startował mój podcast, to zrobiłem kiełbaski i z, w sałatkę warzywną dla wegan, żeby każdy mógł coś zjeść ciekawego. O tym będziemy mówić, również będziemy się starali Wam powiedzieć, dlaczego warto na przykład jeść yy, marchewkę, co zrobić, jeżeli nasze dziecko nie chce jeść marchewki, bo mówi, że jest twarda, albo mówi, że jest niedobra? Dlaczego dziecko powinno jeść jajko albo na przykład jabłko? A jeżeli nie chce jeść czy pomidora? A jeżeli nie chce jeść to, jakiego powinniśmy użyć, fortela i pokazać, czy spróbować dziecku pokazać inno, innego pod inną postacią to warzywo, czy to mięso, czy ten owoc? I wtedy mamy nadzieję, że nasze dziecko to zje. Tak, to już zostawmy na, na przyszłe odcinki. No i co? Na, na dzisiaj się będziemy żegnać powoli. <grym> Mówił dla Was Jacek Kuchmistrz i ja, czyli Paweł Prokopowicz. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, ponieważ jest to dopiero początek tego podcastu, a bardzo zależy nam na tym, aby Wam się podobało. Zostawcie swoją opinię pod odcinkiem. Powiedzcie, co Wam się podobało, a co można by poprawić, czego byście chcieli posłuchać, co można by zmienić na lepsze i ogólnie napiszcie od siebie parę słów, co o tym projekcie sądzicie. Słyszymy się niebawem. Cześć!